A zatem kazanie, pozwólcie, że zajmę parę chwil Dzisiaj w kościele zielonoświątkowym jest ogłoszony Dzień Modlitwy o powołania Otrzymałem taką informację pocztą Otrzymałem też telefon Dzwoniono do mnie z WSTS-u Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie z prośbą, czy jako zbór zaangażujemy się w modlitwę o powołanie. Powiedziałem, że oczywiście i że już jesteśmy zaangażowani, staramy się nieustannie modlić o to, aby Pan Bóg powoływał ludzi. Chciałbym, żebyśmy dziś zastanowili się, jak rozumiemy słowo powołanie i co Biblia rozumie, czy też co Bóg ma na myśli, kiedy mówi nam o powołaniu człowieka. Co my rozumiemy przez to słowo? Jeszcze do niedawna, a przynajmniej w mojej młodości, powołanie najczęściej młodym mężczyznom kojarzyło się z koniecznością odbycia zasadniczej służby wojskowej. Nie był to ulubiony okres w życiorysie. Kto mógł, ten się wykręcał. Niewielu chętnych było, no ale obowiązek to obowiązek i trzeba było w kamasze na dwa lata, w marynarce nawet na trzy lata, się wbić i jakoś przeżyć. Wszyscy też myślę, znamy zwrot powołanie do stanu duchownego. Myślę, że to pojęcie jest nam znane, funkcjonuje gdzieś w naszej kulturze, w naszym języku. Mówimy też o tak zwanych zawodach z powołaniem. To jest zawód z powołaniem. Mówimy na przykład a propos duchownego, że to jest, słyszymy, ksiądz z prawdziwego powołania. A dlaczego? No bo robi to z przekonaniem, z pasją, z poświęceniem, z miłością, z zaangażowaniem, z oddaniem. Mówimy o nauczycielu z powołania. Ten, który naucza byle jak, ten, który nie przykłada się do pracy, no to, to jest taki sobie. Ale ten, który z pasją naucza, poświęca czas, energię uczniom, stara się, aby byli jak najlepsi. Mówimy, to jest prawdziwy nauczyciel, taki z powołania. Możemy też mówić o lekarzu z powołania. Czasami słyszy się, prawda? To jest lekarz, który jest takim z powołania lekarzem. On naprawdę robi to z serca. Chce pomóc, chce dobrze prowadzić pacjenta. Są też lekarze, o których takich opinii niestety nie słyszymy. I kiedy mamy okazję do wyboru, to wolimy tego z powołaniem, o którym wiemy, że robi to z zaangażowaniem i z pasją. I ja myślę, że właściwie możemy chyba o każdym zawodzie powiedzieć, że to może być zawód wykonywany z powołania, czy też człowiek może być, mieć takie powołanie. Nie wiem, czy zgodzicie się, ale macie jakieś inne przykłady zawodów, o których możemy powiedzieć, że ten człowiek robi to z powołania? No artysta, myślę, że tak. Ale czy na przykład stolarz, który robi piękne meble, z pasją, poświęca czas, dopieszcza te kształty i jest później dumny, jest spełniony Prawda? Jest, możemy powiedzieć o wielu zawodach, że jeżeli robione są z pasją, z poświęceniem, z miłością, z sercem, że są to zawody, że są to ludzie z powołaniem do danej, czy to pracy, czy drogi życiowej. I tak właśnie mówi słownik języka polskiego, że powołanie to skłonność, zdolność, zamiłowanie, przeświadczenie, że pewien zawód, droga życiowa są dla danej osoby, Najwłaściwsze inne znaczenie tego słowa to można powołać kogoś na stanowisko, powołanie na stanowisko, nie wiem, jakiegoś dyrektora, prezesa, kierownika itd., itd. Ale zwróćmy naszą uwagę na to, co Biblia mówi na temat powołania, bo gdy kierujemy wzrok w tym zakresie do Słowa Bożego, to z pewnością każdy, kto je zna, natychmiast pomyśli sobie o niektórych postaciach Starego i Nowego Testamentu, które w sposób bardzo zdecydowany, a czasami spektakularny zostały przez Boga do czegoś powołane. Jakieś przykłady z sali? Uczniowie Pana Jezusa, apostołowie. Jezus powołał dwunastu, powołał też więcej innych osób. Samuel jako chłopiec Mojżesz, oczywiście, Abraham, Noe, Gedeon, Dawid, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel Moglibyśmy mnożyć i mnożyć Niektóre z przykładów powołania są szczegółowo opisane To nie jest tak, że ci ludzie zawsze byli zachwyceni powołaniem I od razu mówili, świetnie, nareszcie Panie Boże poznałeś się na mnie Teraz to ja wszystkim pokażę, jak to należy robić jak należy wyprowadzić lud z Egiptu, albo jak należy być sędzią, albo jak należy być prorokiem. Wydaje mi się, że większość ludzi na początku w ogóle nie zdawała sobie sprawy, że Bóg ma wobec nich jakieś szczególne plany, a potem, gdy przychodziło objawienie, powołanie, to byli raczej zaskoczeni, choć na przykład o Abrahamie nie wiemy. Jak zareagował, wiemy, że był posłuszny, ale gdy spojrzymy na Mojżesza, był tak zaskoczony i nieprzygotowany, to zmieniało mu całkowicie koncepcję życia. Mówił, Panie Boże, nie, nie, to, to jakaś pomyłka, ja się nie nadaję. I zaczął wymieniać swoje słabości. Bóg mówi, nie przejmuj się, Mojżeszu, ja już tak parafrazuję, skracam, ja będę z Tobą, Aaron będzie Twoim rzecznikiem i ja będę z Tobą i to Ci powinno wystarczyć. Podobnie było w przypadku Gedeona. Samuel natomiast był małym chłopcem, miał kilka lat. Prawdopodobnie nie był w stanie jeszcze... Mieć takich dorosłych, dojrzałych wątpliwości, był po prostu Panu Bogu posłuszny. Również Dawid powołany był w młodym wieku. Prorok Jeremiasz, gdy czytamy jego i lamentacje, i niektóre fragmenty tej księgi, czytamy, że on był bardzo niezadowolony ze swojego powołania. On myślał, że wszystko będzie wspaniale, a tymczasem obrywał po głowie. Narzekał, mówił, Panie Boże, dlaczego Ty mnie powołałeś? Dlaczego mnie wybrałeś? Po co mi to było? Miałbym spokój, spokojne życie. A Ty mnie tutaj namówiłeś, dałem się namówić. I teraz co? Siedzę w więzieniu, ludzie plują na mnie. Panie Boże, o co chodzi? Ale Bóg go w tym prowadził. Takie było powołanie tego człowieka. Do Ezechiela Bóg powiedział, na stróża domu izraelskiego Cię powołałem, masz ich ostrzegać. Niesamowita historia, apostołowie. Czasami ludzie Cię cieszą, czekają wręcz na Boże powołanie, ale czasami są tacy zdystansowani, zaskoczeni i nie są pewni, czy to, co słyszą, jest rzeczywiście dla nich. I czasami niektórzy ludzie stoją długo w miejscu, dlatego że nie są pewni, czy to, co czują w sercu, czy to, co inni im wskazują, czy to rzeczywiście jest dla nich. Dlatego warto modlić się o to, aby mieć rozeznanie i pewność, co jest moim powołaniem. I teraz krótka biblijna definicja powołania jednozdaniowa. Ja myślę, że Boże powołanie to jest pociągnięcie człowieka do miejsca przeznaczenia. To jest Boże pociągnięcie do miejsca przeznaczenia i służenia, dodam. To jest Boży wpływ na Twoje życie, abyś znalazł się w miejscu, które jest dla Ciebie przeznaczone i w służeniu, które Bóg ma dla Ciebie. Czy Bożym powołaniem jest to, żeby siedział tu na krzesełku dzisiaj i słuchał tego, co tu jest mówione? Ja myślę, że tak. Ale pytanie: czy to jest całe Twoje powołanie? I to jest duży znak zapytania. Bo siedzieć na krzesełku to każdy potrafi. I nie wymaga to zaangażowania, wysiłku, poświęcenia, pasji, miłości, oddania. No, chyba że oddanie to jest to, że musisz w niedzielę wcześniej wstać. I to jest wyrzeczenie dla Ciebie. No. Więc dziękujemy za tą ofiarę złożoną dzisiaj, poprzez to, że pozbawiłeś się długiego snu. Boże powołanie to pociągnięcie człowieka do miejsca przeznaczenia i miejsca służenia. I te postaci, które przytoczyłem, Abraham, Mojżesz, Noe, Józef też miał powołanie, Dawid, Samuel i tak dalej, to są wielkie postaci, to są wielkie sytuacje, wielkie powołania, wielkie historie. Widzimy niesamowite przełomy i wpływ ich na pokolenia i do dzisiaj poprzez to, że spisane są te historie na kartach Pisma Świętego widzimy wpływ ich powołania także na nasze życie to jest niesamowite i chodzi zawsze o wypełnienie Bożych zadań służb, o przewodzenie i wiemy, że ludzie są zawsze powołani, powoływani przez Boga do Jego celów ale wiecie, my wszyscy jesteśmy powołani my wszyscy którzy uwierzyliśmy Jesteśmy przez Boga powołani. Chciałbym teraz przeczytać kilka, trochę więcej niż kilka wersetów, które mówią, do czego jesteśmy powołani. Wszyscy wierzący. Wszyscy wierzący. Żebyś nie myślał sobie, że dzisiaj będzie tylko o tych, którzy mają mówić kazania, ewentualnie gra, grać na gitarze tutaj, czy być, nie wiem, liderem starszym. Nie. Powołanie dotyczy następujących kwestii. Po pierwsze, list do Rzymian 1.6. Słaby szelest słyszę. To nie znaczy, że ci, którzy mają, muszą głośniej, ale wiecie. List do Rzymian 1,6. Z kontekstu jest mowa o posłuszeństwie wiary wszystkich narodów, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Więc jesteśmy powołani do wiary. Jesteś powołany, jesteś powołana do tego, aby wierzyć. Wierzyć to znaczy ufać Bogu. Wierzyć to znaczy poddać Mu swoje życie. Wierzyć to znaczy chodzić Jego drogami. Jesteś powołany, aby wierzyć, że jest Bóg i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jesteś powołany, aby żyć wiarą. Aby wiara miała realny wpływ, przełożenie na Twoje życie. Jeżeli wiara jest tylko dodatkiem, pewnym hobby w Twoim życiu, to nie jest to, o co chodzi. Jesteś, jesteśmy powołani do wiary, do posłuszeństwa wiary. Wiara wyraża się posłuszeństwem. Jeżeli mówisz, że wierzysz, a nie jesteś posłuszny, cóż to za wiara? To tak jak niepraktykujący wegetarianin. Absurd. Znacie kogoś takiego? Następnie Galacjan 5,13. Troszeczkę tniemy z kontekstów, ale sądzę, że, że je znacie, ewentualnie możecie poznać, bo wy do wolności powołani zostaliście. Powołany jesteś do wolności, nie do religijności, nie do ceremonii. Nie do odprawiania specjalnych obrządków Które mają zapewnić Bożą przychylność I zapewnić Tobie jakiś ratunek, zbawienie, pomoc Ale powołany jesteś do wolności, która jest w Chrystusie Wolności do życia w radości i w pokoju Do wolności Bóg nie zniewala Ciebie i nie nakazuje Ci tego To Ci wolno, tego Ci nie wolno Bóg daje Ci wiarę i Bóg daje Ci wolność I mówi wybieraj, działaj, żyj Bóg daje też rozum i serce Następnie 1 Piotra 3, 20-21 Tego nie lubimy i prawdopodobnie rzadko doświadczamy Przynajmniej my tu w naszym kraju 1 Piotra 3, 20-21 To jest rozdział drugi, przepraszam To jest rozdział drugi oczywiście Wersety 20-21 Jakaż to chluba, jeśli, jeżeli okazujecie cierpliwość Policzkowani za grzechy Ale jeżeli okazujecie cierpliwość Gdy za dobre uczynki cierpicie, cierpicie To jest łaska u Boga Na to bowiem powołani jesteście Gdyż i Chrystus cierpiał za was Zostawiając wam przykład Abyście wstępowali w Jego ślady Czy wiesz, że to jest nasze powołanie? Przynajmniej od czasu do czasu cierpieć? I to cierpieć nie z powodu tego, że robimy coś złego, ale z powodu sprawiedliwości, z powodu wiary, z powodu tego, że czynimy dobro. To jest nasze powołanie. Więc jeżeli spotykacie coś takiego, nie mi żalu pretensji do Boga, On uczciwie powiedział, co jest naszym powołaniem. To jest w pakiecie. Nie słyszę Amen ani nic takiego, ja, ale ja rozumiem, ja też mam z tym problem. Pierwsze do Koryntian 1,9 jeszcze cierpliwości. Pierwszy do Koryntian 1, 9. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa Pana naszego. Jesteśmy powołani do społeczności z Synem Bożym. Do społeczności, do więzi, do relacji. Jeżeli przychodzisz tutaj, ale nie masz więzi z Synem Bożym, nie masz społeczności z Nim, to nie jest to, o co Bogu chodzi. Możesz być statystą, widzem, albo możesz być synem, córką Bożą. Więc powołani jesteśmy do społeczności z synem, do poznawania go. Efezjan 1,18. Paweł modlił się. Efezjan 1,18, to dla notujących. Abyśmy wiedzieli, aby Bóg oświecił oczy serca naszego. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Jesteś powołany do nadziei, nie do zwątpienia, nie do rezygnacji, ale do nadziei. Więc to jest kolejne powołanie. Idźmy dalej. Pierwszy Tesaloniczan 4,7. Już będę skracał. Pierwszy do Tesaloniczan 4,7. Powołanie jesteśmy do uświęcenia. Do świętości. To jest nasze powołanie. Dalej pierwszy Piotra 2,9. Pierwszy Piotra 2,9. Jest mowa o Bogu, który powołał nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Jesteś powołany do światłości. Światłość to jest życie w prawdzie, w sprawiedliwości, w czystości, w dobrym przykładzie. To jest Twoje i moje powołanie. Pierwszy Piotra 5,10 jest napisane, że po krótkotrwałych cierpieniach Bóg powołał nas do wiecznej chwały. Jesteśmy powołani do wiecznej chwały. To, co tu i teraz mija szybko, a przed nami wieczna chwała. I zakończę ten przegląd wersetem Drugi do Tesaloniczan 1,11. Drugi do Tesaloniczan 1,11 jest to jeden z moich ulubionych wersetów, który motywuje mnie wtedy, gdy bywam zmęczony czy zniechęcony pewnymi zadaniami, które podjąłem, a które nie zawsze idą z płatka. I ten werset mówi, w tej myśli też modlimy się zawsze za was. Aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Jesteśmy powołani, aby doprowadzić w mocy do końca z Bogiem dobre dzieła, dobre zamierzenia i dzieła wiary. To wszystko, co czytamy, wiara, wolność, cierpienie, społeczność z Synem, pokój, Nadzieja, uświęcenie, światłość, wieczna chwała, dzieła wiary. Czyńmy to z pasją, z poświęceniem, miłością. Angażujmy się w to, tak abyśmy mogli powiedzieć, że to jest naprawdę nasze powołanie, że traktujemy to poważnie, nie jako dodatek do życia, nie jak przykry obowiązek chodzenia do pracy. No muszę, to pójdę, ale bym chętnie sobie pojechał na ryby albo inną pracę znalazł, ale niech to będzie... Tak jak wykonujesz pracę z pasją, jeżeli masz taką pracę, którą kochasz, której się oddajesz, poświęcasz, niech te wszystkie wartości będą traktowane właśnie w taki sposób, z pasją, z poświęceniem, z miłością. Tak, jestem powołany do wiary, wolności, społeczności, nadziei i tak dalej, I to są takie bardzo duchowe powołania, one mają oczywiście przełożenie na nasze ziemskie życie, ale kierują nasz wzrok na przyszłość, wieczność. Chciałbym teraz zwrócić naszą uwagę na jeden ciekawy werset, który wskazuje na jeszcze inny aspekt powołania. I nie jest to powołanie jakieś duchowe, wzniosłe, ale wiele nam mówi o tym, że Pan Bóg również ma pewien plan i pomysł na nasze ziemskie, doczesne życie tu i teraz. Otóż w pierwszym liście Pawła do Koryntian, w rozdziale pierwszym, czytamy bardzo ciekawy wiersz 26. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. I ten werset mówi nam o powołaniu w trzech aspektach. Po pierwsze, mówi nam o intelekcie, o rozumie. I Paweł, kierując te słowa do Kościoła, mówi, zwróćcie uwagę. Na to, ilu wśród was jest ludzi, i tutaj w różnych przykładach jest to tłumaczone, na przykład w Biblii Tysiąclecia, mędrców według oceny ludzkiej, w przekładzie Nowe Przymierze, po ludzku niewielu mądrych. A więc zbór w Koryncie no, nie obfitował w intelektualnych geniuszy, tak byśmy mogli to skwitować najkrócej. Tacy prawdopodobnie przeciętniacy, a kto wie, może i poniżej średniej. I może gdyby przeprowadzono test IQ, może nie wypadłby imponująco. Trudno powiedzieć, ale według tych słów tak. Nie był to zbór pełen filozofów, pisarzy, poetów. Niewielu tam takich było. No, jakieś jednostki były. A więc... Zauważcie, i jest to powiązane z powołaniem Tak więc według powołania jakiego? To znaczy, że Bóg nas powołał na pewien określony poziom również w tym zakresie Ktoś jest powołany, aby być intelektualistą, naukowcem, uczonym Ale ktoś inny powołany jest, aby być przątką na mokrych krosnach. I to nie jest kwestia tego, że ktoś jest mądry, a ktoś głupi Odkrywamy, że oto jest to też kwestia pewnego powołania. Bardzo ciekawy wątek. Po drugie, drugi aspekt mówi o pozycji społecznej. Czytaliśmy, niewielu jest między wami możnych. Inne przekłady mówią niewielu wpływowych. Czyli w Koryncie nie byli prezesi banków, dyrektorzy firm, raczej przeciętniacy, tacy zwykli, normalni ludzie. Człowiek możny to jest ten, który jest znany, ma wpływy, ma jakąś pozycję społeczną. Więc w aspekcie pozycji społecznej. I to jest, uwaga, też kwestia pewnego powołania. Niektórzy ludzie mają powołanie, aby w społeczeństwie odgrywać pewne ważne role. Niektórzy nie. I również wśród nas są ludzie, którzy mają w tym zakresie różne powołania. I to nie jest tak, że ktoś jest lepszy, a ktoś gorszy. To jest kwestia powołania. I trzeci aspekt mówi o pochodzeniu, o pochodzeniu społecznym. No, w naszych czasach stało się to jakby mniej ważne, nie zwracamy uwagi, tu jest mowa o niewielu szlachetnie urodzonych lub garstka szlachetnie urodzonych, a więc ludzie, którzy byli arystokracją, tytuły szlacheckie były na ogół dziedziczone i również zboże w Koryncie no tacy ludzie gdzieś się pojawili, ale raczej nie stanowili oni trzonu zboru. Jak powiedziałem w naszych czasach, ten aspekt już nie jest tak bardzo aktualny. Nie używa się już dzisiaj tytułów szlacheckich, przynajmniej nie ma takiego zwyczaju czy też potrzeby, choć niektórzy nadal to robią na swój osobisty użytek. W każdym razie na co chcę zwrócić uwagę? Powołanie od Boga dotyczy nie tylko tych spraw duchowych, dotyczy nie tylko służby, ale powołanie od Boga dotyczy również naszych ziemskich spraw, na które czasami nie mamy wpływu. Ja osobiście jestem przekonany, że Bóg, znając nas przed założeniem świata, zaplanował nam pewne przeznaczenie i pewne powołanie. I On wyznaczył nam pewne role, w które powinniśmy wejść, odkryć i w nich się spełniać i realizować. I to może dotyczyć nawet takiej sprawy jak... Twoja ścieżka zawodowa, edukacyjna. To jest kwestia pewnego powołania. Bóg daje pewne uzdolnienia po to, żeby ktoś był dobrym lekarzem. Komuś innemu, aby był dobrym inżynierem, komuś innemu aby był dobrym robotnikiem. I to jest kwestia pewnego powołania. Pozycja zdolności, pochodzenie to jest kwestia powołania od Boga. Zaznaczam, że nigdy do końca nie wiemy Bo możemy powiedzieć, no tak, skoro mi jest przeznaczone być robolem To co się będę wysilał, to teraz tylko będę robił swoje tak, aby przeżyć Nie, nigdy nie wiesz do końca i powołanie może Cię zaskoczyć Bóg może z robotnika uczynić prezesa jakiejś dużej firmy To naprawdę, to jest, możemy być zaskoczeni Ale to jest kwestia odkrywania powołania, rozumienia powołania Chodzenia z Bogiem w tym, słuchania Jego głosu chodzenia w Duchu Świętym. I to dotyczy nie tylko służb w zborze, to dotyczy także Twojego osobistego rozwoju życia. To jest kwestia powołania. Bóg nie na darmo powołał Józefa na umownie nazwijmy ministra, czy pierwszego ministra, premiera Egiptu, ale było w tym powołanie, aby w tym sferze ekonomii i gospodarki służył. Podobnie było w przypadku proroka Daniela, który był jednym z trzech najważniejszych ministrów w państwie królów babilońskich i perskich. Bóg przeznacza nas do określonej pozycji zadania. Bóg przeznacza nas, abyśmy urodzili się w określonym narodzie i wychowali w określonym języku i kulturze. To, że urodziłeś się, Bóg ma w tym swój plan. To jest twoje powołanie. Niektórym się nie podoba. Zmieniają tożsamość, migrują. Być może to jest też część ich powołania. Może odkrywają w tym Boży plan. Tak też może być. Ale pamiętaj, że nic nie dzieje się przypadkowo i tak bez sensu. Bóg ma swój plan, który chce... Abyśmy zrozumieli Twój wzrost, kolor skóry Praca jaką wykonujesz, zdolności jakie masz Aktywność społeczna jaką możesz Okazać Twoja rodzina jest oczywiście miejscem Twojego jednego z najważniejszych powołań Możesz być powołany do pewnego miejsca Do pewnego miasta Do pewnego kraju, narodu To są powołania, które powinniśmy odkrywać I ja domyślam się, że zaplanował Nasz Pan Bóg to przed założeniem świata I taka myśl Rób najlepiej jak możesz to, w czym jesteś powołany. Najlepiej, jak możesz. Służ w ten sposób ludziom. Zarówno w Kościele, poprzez te duchowe powołanie, jak i też przez powołania twoje takie ziemskie, życiowe. Rodzina, bliźni, miasto, kraj. A służąc bliźnim, służąc otoczeniu, służąc społeczeństwu, zgodnie z powołaniem od Pana Boga, służyć będziesz przez to Bogu. Niektórzy mają powołanie do, do świata polityki. To jest bardzo trudne powołanie, ale są też potrzebni Boży ludzie, aby znaleźć się w tych kręgach i wywierać wpływ. I nie czuj się gorszy, bo nie jesteś kaznodzieją. Poczuj ulgę i współczuj tym, którzy surowszy wyrok otrzymają. I to nie był żart. Teraz wrócę na chwilę do duchowego aspektu powołania. W dniu dzisiejszym mam na myśli ten ogólnopolski dzień modlitwy z tego co wiem około setki zborów dzisiaj skupia swoją uwagę na tym, aby modlić się o powołania. W tym kontekście modlitwy rozumiemy jako to, to modlitwę jako powoływanie liderów, pracowników kościoła, misjonarzy, osoby wspierające. I bez wątpienia jest ogromna potrzeba, aby w naszym kraju powoływani byli nowi misjonarze, nowi pracownicy, którzy zaniosą Ewangelię w miejsca, gdzie ta Ewangelia jeszcze nie jest znana albo znana jest tylko hasłowo, natomiast nie ma realnego wpływu na życie ludzi, nie zmienia ich życie Nasz kraj, to jest moja refleksja, jest to miejsce pełne religii, ale zarazem ewangeliczna pustynia. Miejsce, gdzie w każdej miejscowości możemy znaleźć wieżę, Kościoła, ale czy możemy znaleźć wszędzie szczerych uczniów Pana Jezusa, to jest pytanie, to jest wyzwanie i to się wiąże z modlitwą o powołanie. Więc pustynia ewangeliczna, ale na szczęście z coraz liczniejszymi oazami, gdzie zwiastowane jest Słowo Boże, nowonarodzenie, wiara, pokuta, miłość, braterstwo. Ja wierzę, że Bożym celem jest to, aby nasz kraj z pustyni stał się ogrodem. To jest taka Boża koncepcja. Czytamy w kilku miejscach takie prorocze zapowiedzi, szczególnie w księdze Izajasza, jest ich zbyt wiele, abym dzisiaj je cytował, Bożym zamiarem jest to, aby suchy step stał się miejscem owocującym, aby pustynia zamieniła się w ogród, aby rzeki popłynęły przez pustkowie, by ta ziemia, w której żyjemy, wydała plon życia, chwały, wiary, miłości, zbawienia. Pomódlmy się zatem o to. Dobrze? Dobrze będzie, jeśli wstaniemy. Ja chcę tylko podsumować po pierwsze... Módlmy się o nasz kraj Módlmy się o to, aby Znaleźli się pracownicy, którzy Podejmą pracę Szczególnie w miejscach nowych Naprawdę jest to wielkie wyzwanie My tu w kościele Dość często rozmawiając ze sobą W gronie takim Bieżących, mówimy, że brakuje w tej służbie Brakuje w tamtej służbie Tak, ale my już mamy coś Mamy społeczność, mamy, mamy kościół, który funkcjonuje Dzięki Bogu Za to, co jest, bo są miejsca, gdzie Kompletnie. Nie ma dokąd przyjść, nie ma gdzie posłuchać ewangelicznego słowa prawdy. I takich miejscowości są setki w naszym kraju, nie licząc wiosek, których są tysiące. Zawołajmy zatem do Pana.